W osiemdziesiątym odcinku filmów zimowych witam Was dzisiaj nagrywanym 16 kwietnia kiedy za oknem 24 stopnie cieplutko właściwie nawet Zapowiadają dzisiaj 26, a jutro 27 stopni Celsjusza. Chociaż pamiętamy, że kwiecień plecień to przeplata trochę zimy, trochę lata. I jeżeli tej zimy nie widać za oknem, to na pewno widać ją w kinie. Dzisiaj niewątpliwie kończymy sezon 24-25 filmów zimowych na okrągło ósemeczką i zerem. Dlatego zaczniemy ten odcinek od kinowego filmu, który teraz w tym tygodniu jak nagrywam, to znaczy w piątek, tak? w zeszły piątek wszedł na nasze ekrany kinowe. Film z 24 roku pod tytułem Bezcenny Pakunek. To film francuski. Po prostu zaczynam od tego, co świeże a potem jeszcze na zakończenie będą dwie produkcje retro. że francuskiego reżysera Mich Michel'a Hazanavicius'a Hazanavicius gwoli ścisłości Michel Hazanavicius Michel Hazanavicius to człowiek którego zapewne kojarzycie rocznik 67, który nakręcił artystę. Artystę z 2011 roku, czyli niemy film hołd dla tej epoki kina niemego. Wtedy dostał 10 nominacji do Oscara, z czego uzyskał 5 statuetek, w tym za najlepszy film. Jego Kariera reżyserska rozpoczyna się od 1992 roku i na drodze swojej miał przeróżne produkcje, kino szpiegowskie, takie z, z, z dystansem, Kair, Gniazdo Szpiegów, Mój Książę z bajki, filmy obyczajowe, dramaty i dotarł aż do bezcennego pakunku, który jest... Filmem, animacją zimową, powiedziałbym tak w 50%, opartą na książce książce francuskie, francuskiego pisarza Jeana Claude'a Grumberga który również był aktorem, który pisał scenariusze, na przykład Ostatnie Metro albo Ostre Cięcia w reżyserii Costa Gavrasa. Sam trailer pokazuje dużo zimowego klimatu, bezcenny. Pakunek. Widzimy sceny lasów, zwierząt w, w przyrodzie. Wszystko to w trakcie najbardziej srogiej zimy. Widzimy drwali, widzimy. Ścinanie drzew, ale widzimy też kobietę z dzieckiem. I właśnie ten tytułowy, bezcenny pakunek to dziecko. To dziecko wymodlone w dziwnej modlitwie, w której na samym początku bohaterka, e, w, mieszkająca kobieta z takim ogromnym, wielgachnym drwalem, e, modli do jakiejś dziwnych bogów, e, bogów, Pociągu, że nie pamiętam dokładnie, choć ten film widziałem prawie dwa razy, aby dostała prezent, drogi prezent, i okazuje się, że ten prezent i ta scena otrzymania prezentu przez Boga, czyli przez, można tu powiedzieć, przez wielki, pociąg, jest to takie trochę baśniowe, takie dziwaczne. Ten początek jest niejednoznaczny. Jest ta scena nam pokazana. Polska, 1943 rok. Tak czytam na, w internecie, na opiniach ogólnodostępnych googlowskich, chociaż na samym początku em, właśnie tej daty podanej nie mamy. I jesteśmy w świecie dziwnym. W świecie, gdzie jest jakaś rasa ludzi, tutaj też zależy od tłumaczenia, bez sercowców. Bo inaczej chyba właśnie widziałem, że tłumaczone jest to w trailerze, jednym tutaj dostępnych w necie. Nie pamiętam już, czy to był, to chyba był polski albo amerykański trailer. W każdym razie So, jest ktoś, kogo nazywamy bezsercowcami. Um, I ci bezsercowcy to jest no, jakaś grupa ludzi, o których na początku nie wiemy nic. Um, I Teraz, na to, co powiedziałem, na, na, musimy nałożyć jeszcze narratora. Narratora, tutaj e, narracja zofu prowadzona przez francuskiego aktora Jeana Louisa Trignon. E, ten człowiek nie żyje już od 20, 2022 roku. Ale pamiętam, że mówiłem o nim właśnie w jakichś chyba filmach zimowych już. E, on występował w miłości. Hanekego. Wydaje mi się, że ja gdzieś mogłem wspominać o przy okazji filmu, filmach Gaspara Noe. Narrator wprowadza nas, że to jest trochę taka sytuacja no, niebaśniowa. Nie, żebyśmy nie kojarzyli tego z baśnią Tomciopaluch bo przecież co to za dziwne, dziwna baśń, gdzie rodzice porzucają swoje dziecko, bo nie chcą go karmić. Mamy takie nawiązanie do znanej baśni Tomciopaluch i właśnie to jest taka zajawka tego, co się wydarzy bo z tego pociągu ktoś właśnie pozbywa się dziecka i tutaj mamy już taki foreshadowing powiedzmy w przy tym narratorze, gdyż okaże się, że ktoś wyrzuca swoje dziecko z samochodu, z pociągu, przepraszam, bo nie będzie w stanie go wykarmić. Początkowo odbieramy to jako no, porzucenie dziecka w samym sercu lasu zimą jako barbarzyństwo, a naszą y bohaterkę, gospodynię domową, która ratuje to dziecko, na początku walcząc, metaforycznie walcząc, kłócąc się i przekonując swojego partnera, męża, z którym nie może mieć właśnie dzieci, jako barbarzyństwo i potem okazuje się, że ci, którzy wyrzucają dzieci, czyli bezsercowcy, to jednak trochę będzie to inaczej niż nam się wydaje. Więc jeżeli będziecie czytać jakiekolwiek recenzje, to zapewne ten film sobie zaspoilerujecie. Ja, pomijając taką dosyć toporną kreskę, toporną animację, te rysunki nie są, nie wiem, tak atrakcyjne, nowoczesne, fajne jak na przykład Flow. Animacja bardzo dobra to tutaj wystawiłem ocenę 6 na 10 i muszę zaspoilerować troszkę ten pomysł na ten film, który okazuje się gdzieś tak, no nie wiem, nawet wcześniej niż w połowie powiedziałbym, odkryte zostaje tutaj przed nami coś, co w narracji jest tylko powiedziane, że była wojna światowa. Eee, właśnie nie wiem, ktoś tutaj w jednej z recenzji internetowych wyciągnął datę, ale ja tej daty na ekranie nie widziałem nie wiem, powiedzcie mi w komentarzach jeżeli ja to przeoczyłem, a ta data była już na początku, no to to nam totalnie psuje, bo w ogóle ja spóźniłem się na początek a potem jeszcze drugi raz poszedłem do kina, żeby ten początek rzeczywiście najbardziej zimowy obejrzeć od nowa i tutaj mamy poruszony temat Holokaustu, ponieważ ten drwal przekonuje się jednak do tej uratowanej dziewczynki i również musi przekonywać drwali swoich z pracy, którzy mówią, że ta dziewczynka jest od bezsercowców, czyli musi wrócić, ponieważ jest zakaz przetrzymywania takich dzieci i ten trwal dostaje ultimatum od kolegów z pracy, którzy prawda, są bardzo aktywni i są jakimiś donosicielami. Chcą go pozbyć się. Chcą, dają mu ultimatum, że musi zrezygnować z tej dziewczyny. Trochę to jest jak właśnie z Tarantino, Benkarty Wojny, kiedy na początku... Mamy takie starcie, i tutaj też ojciec broni swojej rodziny, i matka przejmuje to dziecko i ucieka, ucieka z tym dzieckiem, żeby je uratować i siebie. I okazuje się wtedy, i wtedy mamy jakby narrację równoległą, prowadzoną, że widzimy tych ludzi, tych, tych bezsercowców, tych ludzi, którzy wyrzucają te dzieci, no i są to Żydzi, którzy po prostu w tych wagonach jadą do obozów śmierci. Dlatego być może, tutaj mamy takie pytanie postawione, że to wyrzucenie dziecka w lesie, może ktoś, kto, to ktoś ma nadzieję, że, że nie spotka go jakiś los. Oczywiście jest tutaj właśnie zadane pytanie o dylemat moralny, czy to było bez serca, czy nie było bez serca, ponieważ na końcu tej historii losy tego człowieka, który wyrzucił dziecko, najprawdopodobniej to jest, to jest ten człowiek, który wyrzucił dziecko, na koniec jakby udaje mu się przeżyć Holokaust i te losy w dziwny sposób się właściwie nie w dziwny, tylko w przypadkowy sposób się splatają na końcu, mianowicie ten e, człowiek, który przetrwał Holokaust, to kiedy on wychodzi, to on napotyka tę wdowę gdzieś w mieście, tam w Polsce, tam w, w polskie napisy rzeczywiście widać na sklepach, ale nie wie, że to jest być może jego córka. Dopiero później, po latach, po latach w takim epilogu mamy to wyjaśnione. Ten człowiek zostaje lekarzem i kupuje w takiej no, dramatycznej scenie, ale takiej cichej jednocześnie, kupuje gazetę w kiosku popędzany jakimś dziwnym, właśnie nie, niezrozumiałym tchnieniem, że skądś na tą dziewczynę, bo ta dziewczyna została jakimś znanym, że piszą o niej w gazetach. Więc odchodzi, odchodzi i, i, i widzimy teraz, i znowu narrator wraca i, i komentuje, że to jest właśnie film, który ma być poświęcony ofiarom holokaustu, a nie tym oprawcom i że z całej tej historii najważniejsze są właśnie te wszystkie gesty, te w ta wdowa, która uratowała to dziecko, ten, ten, ten cały ból. Czyli tak jakby ten film próbuje pominąć oprawców, trochę jest w kontrze do znakomitego i genialnego strefa interesów, no ale jednak pokazuje w pewnym momencie dosłownie te, te obozy śmierci. No i tutaj moja ocena 6 na 10. No, no, ten film nie wytrzymuje z porównania z Jonathanem Glazerem, który dla mnie to jest 10 na 10. E, jednakże jesteśmy w sekcji filmów zimowych i zima, która panuje e, w tym filmie, jest całkiem sensownie dobrana, pokazana. E, również to, kiedy ta zima powolutku uchodzi bo dziecko zostaje uratowane i jakiś taki oddech wiosny, jakieś takie zabawy, nawet scena tutaj, kiedy hałda śniegu spada z drzewa, z korony drzew na dziecko, które się bawi. Ta przyszywana matka ociera je ze śniegu i, i dziecko się śmieje, mamy wspólny śmiech, pokazaną rozmowę. Taką zabawną sytuację. Jest to tak slapstikowo ograne, więc ta wiosna i ten z... uchodzący śnieg też jest tutaj sensownie pokazany. Jako całość, myślę, że wizyta w kinie jest. No to jest taki sens, powiedzmy, do przemyślenia taki przez 5-6 minut. To nie jest tak szokujące jak Jonathan Glazer. No, chociaż w, pamiętam, że jedna zimowa scena w Jonathanie Glazerze też była. E, pamiętam w mieście i chyba to nawet właśnie w tym polskim mieście, gdzie, gdzie to było kręcone. E, resztki śniegu. Ale, ale. Podsumowując... To kwiecień i nie spodziewałem się, że ten film wejdzie do kin. Ja już wiedziałem o nim wcześniej, ze względu na osobę reżysera, gdzieś mi trailer podpowiedział algorytm YouTube'a i w internecie tego nigdzie nie dało się obejrzeć. Jestem zaskoczony, że... no. Trzeba powiedzieć, że ten reżyser dosyć taki jest wszechstronny, zaskakujący. Nie spodziewałem się w ogóle, oglądając trailer, że to jest właśnie film tego gościa, który zrobił artystę. Chociaż ja, jako miłośnik kina niemego, fanem artysty nigdy nie byłem. Teraz zajrzałem, artysta ten 10 nominacji do Oscara dostało ode mnie 5 na 10. No, to troszkę była taka wydmuszka, jak pamiętam. Ale nie chcę do tego wracać, żeby rozpamiętywać, bo już raczej drugi raz artysty nie obejrzę, ale żeby pokazać Wam, że jest tutaj ciekawa postać reżysera, którego horyzonty są szerokie. Jeśli mowa o horyzontach, to trzeba podziękować właśnie wspierającym fanom audycji skóry, a właściwie fanom filmów zimowych. Tutaj pozdrowienia dla Jakuba, który może na majówkę wybierze się gdzieś w góry, gdzie jeszcze śnieg będzie w Polsce już na nartach chyba się nie jeździ, no 27 stopni, czy ktoś jeszcze wybiera się może na święta na majówkę, No przepraszam, mówię o świętach wielkanocnych, czy ktoś się wybiera może na narty gdzieś, ja nie, choć pamiętam parę lat temu takie święta, gdzie padał śnieg. Więc, Przechodzę do czegoś ciekawego, do wykopalisk. Wykopalisk, mianowicie, dzięki temu, że jestem fanem żana Michelle Żara, to jakaś firma ostatnio remasteruje i wydaje stare płyty Żara. I okazuje się, że pierwszym w ogóle soundtrackiem, jeśli dobrze sprawdziłem, jest muzyka z 1973 roku do filmu spalone stodoły Francuski znowu jesteśmy we Francji dzisiaj francuski odcinek pełnym pełną mocą Jean Chapot Kryminał z Alanem Delonem Comment morte morte une, morte? Oui, une femme Tu as pas ça? C'est un accident. Excusez, je vous prie de m'excuser, je vais être obligé de faire fouiller votre maison. Ciało młodej kobiety zostaje odnalezione blisko farmy, na farmie. Na wsi. Sędzia Larsher podejrzewa farmerów, Rose i Piera, którzy są powiązani z morderstwem. I tutaj będzie bardzo mało spoilerów, bo trudno te spoilery przekazać. To jest film, do którego planuję wrócić jeszcze raz. Teraz oglądałem go z babcią jakiś miesiąc temu, kiedy, kiedy jak go obejrzałem, to tydzień później spadł śnieg jeszcze. I tutaj mamy dwie, dwóch mocnych aktorów. Alan Delon, który właśnie jest takim detektywem przybywającym na wieś, oglądającym to ciało porzuconej kobiety i yy, aktorka francuska Simon Signoret, yy, ona wygrała jednego aktora, charakterystyczna twarz, na pewno ją znacie, chociażby z genialnego filmu Le Diabolique 1955 rok Henri George Clo, który omawiałem w radio Stephen King z cyklu Stephen King poleca. Aktorka, aktorką, ale Alan Delon aktorem, tak bardzo mądrze mówię, i próbujemy rozwikłać zagadkę zabójstwa kobiety. I wyobraźcie sobie tak, lata 70, ten obraz jest taki brudny, na kamerze znaczy brudny, nie mówię, że tam jest to niedbale nagrane, tylko że widać ziarno, widać klimat, właśnie, filmu, jeszcze nagrywanego na taśmie. Lata 70. i śnieg 95% filmu, i to jeszcze jest wieś. To jest, no nie spodziewałem się, że taką zimową perełkę odkryję. Dla mnie to jest 7 na 10. Totalne odseparowanie od prawdy. Ten śnieg pokazuje nam niemożliwość dotarcia do tego, kto zabił. Myślę, że em, szerzej będę omawiał ten e, film, e, jeżeli będzie seria 25 na 26, mówię o, o roku, e, wtedy wgryzę się może w intrygę, która tutaj jest to intryga jakby ciągłych podejrzeń, ciągłych przesłuchań. Ten detektyw, grany przez Alana Delona, um, próbuje się osadzić, tam jakby zamieszkać, um, poznać tych ludzi, poznać pewne koneksje, kto z kim, gdzie, kto mógł zabić. A puenta trochę jest taka, że ciężko poznać prawdę. I ciężko poznać, jak to było, i wszyscy są może trochę zamieszani, a nikt nie jest też trochę zamieszany. Jakiś lekki vibe powiedzmy yy, kryminałów szwedzkich tutaj można mieć, powiedzmy nie wiem, Stygar Larsona, czy, czy różnych ekranizacji o tych kobietach. Yy, no i muzyka Jana Michel Jara, który nie był jeszcze tym takim dopieszczonym, yy, muzy który nie stworzył wtedy jeszcze w 1973 roku takiej muzyki dopieszczonej chociaż no, to był jego chyba debiut nie wiem czy wydany teraz rok temu ta płyta z muzyką filmową była zremasterowana więc dzisiaj również francuską muzykę zimową polecam, bo jest to muzyka grana na syntezatorach ale to jest jakby taki Jean-Michel Jarre który jeszcze nie wyrobił swojego stylu brzmienia charakterystycznego jest takie brudne Jean-Michel Jarre, trochę powiedziałbym. Le mari a un alibi parfait. Je ne vois pas très bien un rôdeur se promenant la nuit dans ce chemin, désert, et sous la neige de surcroît. Bonjour. C'est si pour vous tromper, c'est grave. Oui. Eh ben, maman, il y a pas de voleur ici? To nieprawda! Ty dalej 8 w Taki, że jakbym wam puścił? Nie wiem, jesteście fanami Żara, znacie jego jakieś największe tam przeboje, to nie pomyślelibyście, że to jest Jean-Michel Żar. Tak więc świetnie pasuje to do zimnych wiosek i do spalonych stodół gdzie różnego rodzaju morderstwa mogą się wydarzyć. W, przy w przypadku tego filmu właśnie w tym odcinku chcę jak najmniej mówić o fabule, to jest tylko taki zarys, bo nie chcę wam spoilerować, bo tutaj rzeczywiście doszukiwanie się niuansów fabularnych ma znaczenie. I ten film polecam o wiele bardziej niż bezcenny pakunek. Polecam go, żebyście sobie go zapisali być może na listę, jako jeden z pierwszych filmów, w który Wkroczy, pomoże wam wejść w zimę 26, 25 roku, czyli tak grudzień listopad, zobaczymy jak przyjdzie śnieg w 25 roku, więc, więc po prostu zacznijcie już go poszukiwać, zapisywać, bo warto, bo jest to zima pełną gębą i film nie byle jaki. I jeszcze dużo ujęć kamery nie na dronach, ale na helikopterach. I ta kamera pokazuje całe miasteczko. Pokazuje wręcz nam, em, jak na mapie byśmy patrzyli, gdzie kto mógł iść. Ostatnio było to zrobione coś podobnego w filmie Adolescence. Dojrzewanie w tym serialu, kiedy kamera wznosi się do góry na dronie. Em... Więc ten zabieg w, innym, w innej formie sprzed dek dekad możecie zobaczyć. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym filmem i właściwie wyskoczył mi on, bo coś grzebałem o Jean-Michel Żaru i byłem no, no, po prostu w szoku. I teraz, w następnej wstawce, którą usłyszycie o trzecim filmie, również francuskim albo belgijskim, to będzie. No, to będzie pomieszanie Belgii i Francji, gdyż mu będę mówił, o ile uda mi się to obejrzeć i wypuścić ten podcast przed świętami bo tego filmu jeszcze nie obejrzałem będę mówił o niezwykłym duecie, duecie damsko-męskim duecie komików na, na zakończenie mam nadzieję, że to nie będzie o ostatni 80 odcinek serii filmy zimowe będę mówił o czymś bardzo zabawnym mianowicie o komikach o Fionie Gordon australijskiej aktorce i reżyserce oraz Dominiku Abelu, czyli urodzonym w Belgii, również aktor i reżyser i scenopisarz i duet. To jest tak jak bracia Cohen, Dominik Abel i Fiona Gordon. A dlaczego Francuz zmierzamy w stronę Francji? Ponieważ tutaj głównym bohaterem również na plakatach i nie tylko jest wieża Eiffla. Mówię o filmie Paryż na Bosaka, po angielsku Lost in Paris, Paris, Pied Nun e, przepraszam, nie znam francuskiego. E, Dominik Abel, możecie znać ich z Prześmiesznej Rumby albo z Czarodziejki lub ze Spadającej Gwiazdy. E, w zeszłym roku Spadająca Gwiazda to już były filmy takie kryminalne, parodiowane przez nich była nawet właśnie w kinach polskich, niszowych, studyjnych kinach Spadająca Gwiazda jako pastisz kina detektywistycznego. Lost in Paris to coś, co zachęca już w trailerze ujęciami zimy miasteczka zaproszonego śniegiem, ale sztucznym śniegiem. Dla tej sceny mam nadzieję jeszcze do tego odcinka dołączymy ten, ale no słuchajcie, muszę mieć nie wiem, dzisiaj, środa, czwartek, może uda mi się to jeszcze obejrzeć i yy, będzie to zaraz po sygnale audycji, yy, a jeśli nie, to będzie to też zajawką kolejnego Odcinka 81, gdzie coś więcej powiemy o zagubionych w Paryżu. Paryż na Bosaka, gdyż mamy już w trailerze piękną scenę miasteczka, niczym makiety miasteczka, która jest opruszana śniegiem. Piękna sprawa i film komediowy, który hołduje tradycji Żaka Tati. Mało słów, dużo gagów, dużo skeczy y, pokazanych językiem filmowym, grą aktorską, gestem, mimiką. Na razie kończę. Słyszymy się po sygnale audycji. Trzymajcie się zimno, pomimo że na polu, tudzież na dworze 26 stopni i słonko pełne. Okej, okay. zacząłem oglądać ten film i już wiem, jaki jest kontekst owej zimy. Otóż główna bohaterka Fiona dostaje list od swojej cioci z Paryża. A kim jest główna bohaterka? Grana właśnie przez wspominaną w poprzedniej wstawce aktorkę i reżyserkę. Otóż jest jakąś biurową pracowniczką w Kanadzie, gdzieś przy kole podbiegunowym, gdzie mieszka w wiosce i w prologu obserwujemy małą dziewczynkę która jest opatulona w kurtkę zimową z osobą dwa razy wyższą, z jakąś mamą i słyszymy tylko dialog dwóch ludzi którzy obserwują wioskę która jest zrobiona na takiej makiecie Fiona, can you keep a secret? Yes, I can, I'm going away to live in Paris. I'm going away to live in Paris too. To jest wioska, w której one mieszkają. Ta starsza mówi, że kiedyś pojedzie do Paryża, a ta młodsza mówi, że też pojedzie do Paryża. I następnie mamy pokazane, jak ta wioska się rozrasta: czyli tak jak w animacji poklatkowej kamera stoi na statywie i dochodzą coraz to kolejne domki i ulice. Oczywiście jest to na miarę takiej wioski właśnie zimowej, na kole, <gdzie>, gdzie wszędzie jest mróz, śnieg i nie ma tam właściwie większego rozwoju. I to jest właściwie taka scena pierwsza zimowa. Druga zimowa scena to scena, w której widzimy jej pracę. Otwierają się drzwi i do tej chałupy do tego boksu wpada mnóstwo śniegu jest taka zawierucha jak na poprzedniej panoramicznej wers widoku na tę wioskę wpada śnieg, wpada deszcz wpada, wpada wiatr, wszystko przewraca globus cały odjeżdża a wszyscy to znoszą jak gdyby nic się nie działo strasznego odczysta normalność w liście, w którym dostaje. To wezwanie cioci, która jak sama pisze ma tylko 88 lat i od zawsze mieszkała w Paryżu, a teraz chcą ją przenieść do domu starców. Więc wzywa o pomoc. No i nasza główna bohaterka wylatuje do Paryża, tak jak zawsze chciała ratować ciocię. I rozpoczyna serię letnich, wakacyjnych przygód, właśnie utrzymanych w stylu tej dwójki reżyserów. I ja tutaj więcej mówić nie będę, gdyż sam dopiero rozpocząłem oglądanie tego filmu, który niespodziewanie zamienił się w film wakacyjny poniekąd. Dlatego myślę, że prędzej niż w, niż w zimowych usłyszymy się w wakacyjnych filmach i właśnie ten, ten film Lost in Paris jest dobrym przejściem dla Was, aby pożegnać zimę, zostawić tę zimę i wejść do słonecznych krajów europejskich. I jeszcze dopowiem, że niezależnie, który film tej dwójki byście obejrzeli, tak jak na przykład Spadająca Gwiazda albo Rumba, to jest właśnie ten rodzaj humoru, który prezentował Jacques Tati. Gagi oparte na pracy kamerą, na scenografii, na ruchu, dialogi tutaj też są, ale to jest film nieprzegadany, taki subtelny, pokazujący różne obserwacje w tym przypadku na przykład turystów, bo tutaj jeden z pierwszych gagów jest taki, że ona prosi jakiegoś przechodnia, aby zrobił jej fotkę, aparatem, smartfonem. Po czym przewraca się, wpada do rzeki, wpada do, na statek i płynie dalej. I właściwie olewa tego smartfona. I, I to nie będzie współczesna podróż przez Paryż, tylko to właśnie będzie taka trochę retro, charakterystyczna dla tych reżyserów podróż, gdzie liczy się co innego niż patrzenie o swój telefon. Tak więc bardzo polecam tę parkę twórców i e, kończymy tym trzecim francuskim filmem e, 80 odcinek filmów wakacyjnych bardzo ciekawy odcinek, jestem bardzo zadowolony z tych, z tych filmów plus ścieżka dźwiękowa Jean-Michel Jara e, i to są trochę takie niespodzianki również, że e, ta, ta wizyta w kinie, no sporo. Nawet nie spodziewałem się, że ten 80. odcinek jeszcze na początku roku 25. nagram i wypuszczę, bo nie chciałem na siłę nic robić, ale tu się okazało, że jednak sama Cinema City pokazuje taki mały, mały, ważny film zimowy, szczególnie tutaj dla miłośników tej pory roku. Ja myślę, że teraz powoli wracam do Biblioteki Grozy. Patronom dziękuję za wsparcie. Zapraszam do e, dodatkowych materiałów na grupie facebookowej, gdzie są recenzje książek i komiksów, wideo i oczywiście przedpremiery na platformie Patronite Audio. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się zimno, bo idzie ciepło i do usłyszenia w przyszłości. Cześć.